Yo Jeden raz bo sprzęt rozjebany Jedna próba kurwa Ja Ej I To był niebezpieczny czubek W kieszeni miał krajówę, a za paskiem miał gazówę uh -huh. Telefony do w chłopaki jechali suwe, Musi wypłacić gotówę, trochę drogie Ale takie lubię uh -huh. Chciałem wbić na posiadówę Znam mnie, bo robię rap, znam mnie je, Bo jestem czubem Chciałem wbić na posiadówę Znają mnie, bo robię rap, znają mnie, bo jestem czubem Wyciąłem jej dobry numer Latamy po Gdańsku, pierdoleni z Dobry wieczór państwu, dzisiaj opijamy furę I się nie pierdolę w tańce, bo nawet tańczyć nie umiem Nie chciałem być sławny, bo mnie rozpoznają szmule Śmieszne tatuaży mają i miasto jest stosunek. Obrzydza mnie dziwka, więc sobie dwie paki sunę Owodnica miasto zmieniam położenie, chcę ratunek Cześć, o to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy sułce dupę obciskami minuwa. Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz. Cześć, o to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy sułce dupę obciska minuwa. Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz. Ale zasłoniła twarz. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz. Ale zasłoniła twarz.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 Nieśmiało mnie pyta czy zapalę trochę gandzi Stoimy na parkingu, a bagażnik jest otwarty Uziomek jest wczuty, podkręca sobie te lalki Ja w sumie wyjebane, jestem skuty jak Albandy Czas na miniuwa na w jakieś kwiatki Tak samo nieśmiało pyta mnie czy lubię zabawki To mało lata taka co lubi zatańczyć Jesteś tu obca, ale my jesteśmy braćmi To nie teatrzyk dla dziwek i gnojów